Kukurydza to druga, najważniejsza uprawa, którą dzisiaj oglądaliśmy tutaj w Orłowie, w samym sercu żuław. Jakie środki tam stosowano? Co pokazywaliście Państwo? W uprawie kukurydzy w tym roku zastosowaliśmy dwie nasze substancje. Jedno z nowych substancji, jaka jest Juzan i nasz Nikosar w formulacji 060OD. Jest to Nikosulfuron, Juzan, jest to Mezotrion. Formulacji SC. To było zastosowane w kukurydzy w drugim, trzecim liściu plantacji. W chwili obecnej kukurydza jest w liściu piątym, gdzie siódmym już. Tak jak widzieliśmy na poletkach, między kontrolą uprawy, a, a po zastosowaniu tych środków widzimy efekty działania środków. Nikosulfuron zastosowany był w dawce 0,7 litra i nasz Juzan w dawce 0,7 litra na hektar przy 200 litrach wody. Jakie perspektywy jeśli chodzi o rozwój produktów kukurydzianych? Jaką chemię jeszcze planujecie wprowadzić? Myślę, że już w roku 2019 będziemy mogli się pochwalić już nowymi zastosowaniami. Bardzo bym tu prosił o chwilę cierpliwości i mam nadzieję, że, że będziemy się dalej rozwijać i również w uprawach kukurydzy, jak i, jak i zbożach.